To są informacje polskiego Radia 24. Od jutra paliwo ma zacząć tanieć na stacjach. Rząd obniża VAT i akcyzę. Polskie patrole w Libanie będą ograniczone to po wybuchu miny Pułapki, w której ucierpiał polski żołnierz. Bezpośrednie i pośrednie o pokojowych rozmowach z Iranem, informuje prezydent Donald Trump. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. Jutro mają być widoczne obniżki cen paliw na stacjach. W weekend minister finansów podpisał rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy była pytana na naszej antenie, czy działania rządu w tej sprawie podjęte na krótko przed świętami wielkanocnymi miały na celu osiągnięcie efektu wizerunkowego. Może nie tyle efektu wizerunkowego, ile takiego powiedziałabym świadomego, racjonalnego myślenia, kiedy jest najwięcej transportu, kiedy mogą te ceny wzrosnąć w handlu właśnie przed świętami, wykorzystać tą sytuację, żeby podwyższyć ceny i uzasadnić je podwyżkami cen paliwa i podwyżkami w transporcie. Ludzie się tak będą przemieszczać. Nie chcemy, żeby ta sytuacja przed świąteczna była wykorzystana do tego, żeby sobie niektórzy zarobili w sposób absolutnie nieuprawniony. Działania rządu jako spóźnione ocenił w radiowej 1 senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. To jest opóźnienie kilkutygodniowe. Za chwilę mamy święta i widzimy, jakie są ceny na stacjach benzynowych. To będzie miało również w perspektywie dni i tygodni przełożenie na ceny transportu, ceny również żywności, bo to też jedno z drugim jest powiązane. Paliwo ma być tańsze średnio o złotówkę i 20 groszy za litr. Polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone do czasu wyjaśnienia sprawy wybuchu miny Pułapki, przekazał rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Do zdarzenia doszło podczas patrolu polskiego kontyngentu wojskowego. Ranny został polski żołnierz. Odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Podpułkownik Goryszewski tłumaczył, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiemu kontyngentowi wojskowemu w Libanie.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 Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że USA prowadzą z Iranem rozmowy bezpośrednie i pośrednie, a nowi, nowi irańscy przywódcy wykazują się rozsądkiem. Myślę, że zawrzemy z nimi porozumienie, jestem tego całkiem pewien, ale możliwe, że się nie uda, powiedział amerykański przywódca dziennikarzom na pokładzie samolotu. Również władze Pakistanu, który próbuje podjąć się mediacji między stronami zapowiadają, że w najbliższych dniach mogą odbyć się znaczące rozmowy mające na celu zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie jednak według doniesień amerykańskie wojska umacniają swoje pozycje w regionie, a Teheran ostrzega, że odpowie, jeśli amerykańscy żołnierze znajdą się na jego terytorium. Łaciński patriarcha Jerozolimy będzie miał pełny i natychmiastowy dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego. Ogłosił to premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Niedzielę Palmową kardynał Pierbattista Battista Pizza Balla nie został wpuszczony do jednego z najświętszych miejsc chrześcijaństwa. O szczegółach Tomasz Sajewicz.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 ludzką głupotą, brawurą, bo wtedy nie ma panowania nad samochodem. To naprawdę jest wielka sztuka zapanować nad będącym w poślizgu autem. Oprócz utraty prawa jazdy zmieniono też wysokość grzywny. Minimalna kara za te wykroczenia to 1500 zł. Za tzw. zwany drift lub jazdę na jednym kole kierowca otrzyma 10 punktów karnych. To były informacje Polskiego Radia 24. Ostatni poniedziałek marca od rana deszczowy głównie na zachodzie kraju i tam też możliwe będą burze lub opady krupy śnieżnej. Pada też w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 6 do 9 stopni w zachodnich regionach, a cieplej od 10 do 12 stopni w centrum i na wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, a wysoko w Sudetach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.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 Poniedziałek, przedostatni, 30 dzień marca, 2000 marzec ma 31 dni, 31 potwierdza Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie ministrze. Poniedziałek, 30 dzień marca, 8.06 punktualnie na zegarach, 89 dzień roku przed nami. Słońce towarzyszy nam o 6.16 i pozostanie z nami aż do 19.05. Dzień trwa 12 godzin i 49 minut, a imieniny obchodzą Aniela, Jan, Kwiryn, Leonard, Piotr, Roch i Stefan. Najlepsze życzenia Państwu wysłamy. Gościa już państwo usłyszeli, więc zaczynamy rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Bardzo miło z Pana strony panie ministrze, że pytał pan, czy mam dzisiaj imię Właśnie, bo Inny. chciałem złożyć życzenia. Bardzo dziękuję, chętnie przyjmę, ale w sierpniu dopiero. Alwin Gajadur, kancelaria prezydenta Panie Ministrze I raz jeszcze dzień dobry. Czy dzisiaj poznamy stanowisko prezydenta w sprawie sędziów trybunału konstytucyjnego? Pan prezydent ogłosi to stanowisko po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Już? Pan prezydent dzisiaj wróci ze Stanów Zjednoczonych. To stanowisko będzie ogłoszone po powrocie. No dobra, czego mamy się spodziewać, panie ministrze? Zobaczymy. Zostali wybrani przez Sejm sędziowie, tylko trzeba zauważyć kilka kwestii. że Pamiętamy, że przez półtora roku... Sejm nie uzupełniał wakatów w Trybunale Konstytucyjnym, mimo że powinien. Przez półtora roku nie byli uzupełniani sędziowie, natomiast od ponad dwóch lat premier Donald Tusk ignoruje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie były one publikowane i nie weszły w życie. No to jest, można powiedzieć, niesamowity skandal. Natomiast też pan minister Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, zwrócił się do Marszałka Sejmu Wozimierza Czerwistego o wyjaśnienia procedury wyboru sędziów, bo w ocenie Kancelarii Prezydenta ta procedura nie została właściwie przeprowadzona. Więc otrzym otrzymaliśmy zwrotną informację, więc... To wszystko będzie analizowane i pan prezydent, tak jak powiedziałem, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję. Jasne. Gdybym miał antycypować na podstawie tego, co pan mówi, a także na podstawie tego, co się wydarzyło na przestrzeni tych półtora tygodnia od wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dwóch tygodni, no to można domniemywać, że prezydent no, nie uzna tego wyboru dokonanego przez Sejm. Tak jak powiedziałem, musimy poczekać na decyzję tak. pana prezydenta. Nie wyciągnę z pana nic nie, więcej tutaj absolutnie. Nie. No dobrze, to jeszcze nie, nie będę, no mógłbym polemizować jeszcze chwilę z, arg z argumentami, tak? bo tutaj pan powiedział, że, że w ocenie kancelarii prezydenta doszło do przetrzymania tych wakatów. Kancelarii no zdecydowanie, to... bo powinny być systematycznie e, uzupełniane, a przez półtora roku nie były uzupełniane i nagle hurtem zostały przegłosowane i też były błędy proceduralne. Tylko koalicja rządząca podnosi dwa argumenty w odpowiedzi na ten państwa argument. To znaczy pierwszy jest taki, że przede wszystkim najpierw koalicja rządząca próbowała na nowo ustalić zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co przez prezydenta Andrzeja Dudę ten sposób został przesłany, zakwestionowany i przesłany do Trybunału Konstytucyjnego. A po drugie, ja wiem, że to jest pewien myk, ale koalicja odpowiada, to nie jest tak, że my zwlekaliśmy. Nie było kandydatów. No nie, no panie redaktorze, teraz nagle Procedura się pojawili... Się odbywała, teraz nagle się pojawili kandydaci, wtedy nie było. Nie, no nie, nie żartujmy sobie. Dlatego mówię, że to sobie. pewien trik jest... No. Właśnie, nie żartujmy sobie. Okej, okay, czyli te argumenty państwa na razie nie przekonują nie, nie. na tym etapie. Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Byliście państwo zaskoczeni krytyką ze strony środowisk kibicowskich? Panie dyrektorze, to było tak naprawdę nagłaśniane przez obecną koalicję, bo na pierwszym meczu to akurat nie były to skierowane rzeczy do pana prezydenta, tylko do innych osób. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że pan prezydent jest za e, ograniczeniem stosowania tymczasowego aresztu. Natomiast e, te przepisy, które zostały przygotowane przez e, ministra Żurka, to był bubel prawny, e, ponieważ e, ta ustawa zbyt pobrała, obłażliwie podchodziła do pedofilów i pan prezydent na to się zgodzić nie może. Natomiast tak jak powiedziałem, mimo wie, wielu dobrych rozwiązań w tej ustawie, te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, też osłabienie roli prokuratora, te postępowania nie, nie mogłyby być prowadzone. Pan prezydent miał wątpliwości, czy będą skuteczne przeciw, przeciwko poważnym przestępcom. Dlatego nie mógł podpisać tej ustawy, ale tak jak powiedziałem, pan prezydent jest za tym, żeby ograniczyć tymczasowy areszt i. E, w piątek o godzinie 11 został złożony projekt e, stosownej ustawy przez e, pana prezydenta. Wpłynął do Sejmu i mamy nadzieję, że marszałek Czarzasty... miniony piątek, prawda? Tak, tak, czyli tydzień w po wecie. W ostatni, w ostatni piątek. Czyli tydzień po ty tym, jak tak, prezydent zawetował zostały ustawę. Zostały skierowane do e, Sejmu i mamy przepisy. I mamy nadzieję, że pan marszałek Włodzimierz Czarzasty skieruje ten projekt do prac sejmowych, a nie skończy ten projekt w tak zwanej zabrażarce marszałka No, Ale widać, że się prezydent pospieszył z tym wetem, bo gdyby było tak że reakcja kibiców by was nie zaskoczyła i nie byłoby by było tej reakcji kibiców, Nie, Ale panie, proszę panie, rektorze, mi dać, panie ministrze proszę mi dać dokończyć myśl, proszę nie zakrzykiwać, to prezydent złożyłby tak jak zawsze robił, wetuję i składam od razu własną propozycję a tu na propozycję czekaliśmy tydzień tak jakby panie, ona pojawiła się rektorze, wskutek no, reakcji kibiców. Była, była w, szybko ta e, nowe, ta propozycja projekt prezydencki przygotowany, też oczywiście szanowni państwo pamiętajmy że nad takim projektem pracują specjaliści, pracują eksperci, prawnicy i on musi być dobrze przygotowany. Nie wiem jak przygotowuje to minister Żurek, że są takie kardynalne błędy popełniane, ale jeśli chodzi o kancelarię prezydenta, tutaj wszystko musi być przygotowane perfekcyjnie i rzetelnie. Mhm. Dlaczego prezydent zawsze wybiera taką ścieżkę zawetowania całej ustawy, skoro tak na dobrą sprawę ma też kilka innych opcji do wyboru? Na przykład mógłby podpisać ustawę nowelizację Kodeksu Postępowania Karnego i od razu złożyć jej nowelizację. Mógłby zakwestionować tylko poszczególne przepisy i odesłać je do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, dlaczego. A, to nie jest... ma selektywnego weta, panie e, redaktorze. Nie można... Nie, no w praktyce istnieje no nie, jest Ale nie ma, nie ma selektywnego weta, bo nie może pan prezydent powiedzieć, że to, to, to e, podpisuje, a tego nie podpisuje. No nie, ale może powiedzieć, że to podpis... podpisuje całą ustawę i w trybie kontroli następczej kieruje odpowiednie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. No i wie, widzimy, jak e, e, podchodzi do tego pan premier Donald Tusk. Od e, ponad dwóch lat nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Więc szanowny panie wie pan, wie, no... wie pan, ile rozpraw się odbyło w Trybunale Konstytucyjnym od początku roku? Cześć. Cześć. Więc to może też świadczy o pracy Trybunału Konstytucyjnego. No dobrze, czyli liczycie, rozumiem, w sprawie tej nowelizacji kodek Kodeksu Postępowania Karnego na przyjęcie projektu prezydenckiego w Sejmie. Tak, no oczywiście. No. A jeśli będzie kolejne żułądowe przedłożenie, to, to jak państwo do niego podejdą? Panie redaktorze, jeśli przepisy są dobre, to pan prezydent je podpisuje. I trzeba wyraźnie powiedzieć, 184 ustawy zostały przez pana prezydenta podpisane. A te, które zostały zawetowane, były złymi ustawami. E, powiem je tak, że mimo, że ustawa, e, założenia są dobre, to często w takich ustawach pojawiają się niedopuszczalne wrzutki, na co pan prezydent się nie zgodzi i dlatego są... Weta. Później już się kilkukrotnie zdarzyło, że koalicja obecnie rządząca przygotowała projekt ustawy właśnie bez tych niebezpiecznych dla Polski i dla Polaków rzutek i pan prezydent podpisuje takie ustawy. Więc pan prezydent mobilizuje rząd do pracy. Dobrej pracy. Powiedzmy. Negatywnie mobilizuje, ale, ale można i to i tak ująć. To przejdźmy do cen paliw bo ekonomiści przestrzegają, że wprowadzenie, obniżenie VAT-u między innymi na paliwa i wszystkie te mechanizmy, których, które rząd zastosował, a prezydent się pod nimi podpisał, że one są no, nieco nieodpowiedzialne ekonomicznie, bo jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał, jeśli ceny paliw będą nadal rosły, no to już teraz wykorzystali, wykorzystaliśmy pewną ekonomiczną amunicję. Do Panie redaktorze, to była bardzo spóźniona decyzja premiera Donalda Tuska. Premier Donald Tusk zaspał, bo przez miesiąc nic nie zrobił. Były apele społeczeństwa, były apele branży, chociażby transportu drogowego. 11 marca dwa stowarzyszenia przewoźników drogowych wystosowały e, rozpaczliwy apel do premiera i do ministra infrastruktury Dariusza Kimczaka o to, żeby rząd zajął się pomocą dla przewoźników, którzy są na skraju bankructwa. To po prostu rozkłada chociażby branżę też transportową, nie mówiąc o milionach osób, które codziennie jeżdżą samochodem. Więc te działania były o wiele spóźnione. Pan mówi, że to zakwieje budżetem. Szanowny panie redaktor... Ja nie mówię, ekonomiści to mówię. mówię. To w... Już są o dużo mniejsze wpływy z VAT-u. Dlaczego? Bo nie ma skutecznych działań Krajowej Administracji Skarbowej. Zamiast yy, yy, ścigać przestępców VAT-owskich paliwowe, to czym się zajmują? Audytami nic z tych audytów nie wychodzi, a powinni ścigać tak naprawdę przestępców watowskich. Natomiast pan prezydent jest przeciw drożyźnie, dlatego od razu pan prezydent taką ustawę podpisał. Ona, tak jak powiedziałem, była spóźniona. Pan poseł Przemysław Czarnek już dwa tygodnie temu przygotował podobny projekt. Został on wtedy wyśmiany. Natomiast tak jak powiedziałem, Przewoźnicy drogowi bardzo są w tragicznej sytuacji, a jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, że w lutym minister infrastruktury Dariusz Klimczak uderzył w tą branżę innymi opłatami. Podwyższył o ponad 40% opłaty etol za przejazd płatnymi odcinkami dróg. I wiele firm transportowych mówi, że może to doprowadzić do bankructwa. Ponad 70% firm uważa, że utraci rentowność, a 50% uważa, że będzie swoje samochody wyprzedawać, żeby po prostu wytrzymać tę sytuację. Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć właśnie, Proszę. bo tutaj rozmawiamy o infrastrukturze, o ministrze infrastruktury Dariuszu Kimczaku, który ostatnio no, dopuścił się do dopuścił do bardzo złych rzeczy w egzaminach na prawo jazdy, bo od 3 marca były losowane błędne pytania. Wtedy zmieniły się przepisy ruchu drogowego i w egzaminach na prawo jazdy przez około 14 dni w bazie pytań były błędne pytania. Urzędnicy ministerstwa zapomnieli zmodyfikować tej bazy i... Kandydaci na kierowców losowali błędne pytania: nie wiemy, ile egzaminów będzie musiało być unieważnionych, bo y, mówi się nawet o tysiącach, które będą musiały być unieważnione. I dzisiaj czterech dyrektorów y, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z Lublina, czyli z województwa lubelskiego y, składa zawiadomienie o, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Takie zawiadomienia złożone przez dyrektorów word trafią dzisiaj do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście. Minister Klimczak dopuścił do olbrzymiego... Bałaganu, można powiedzieć armagedonu na, podczas egzaminów na prawo jazdy. Zapraszamy Dobrze. dzisiaj o 9.30. Będzie stosowna konferencja przed gmachem Ministerstwa Infrastruktury z dyrektorami czterech wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z terenu Ja nie ukrywam, nieco mnie Pan zaskoczył tym tematem, ale czytam komunikat Ministerstwa Infrastruktury. W wyniku analizy przeprowadzonej przez Komisję do spraw weryfikacji rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy, stwierdzono, że systemy teleinformatyczne zawierały pytania egzaminacyjne budzące wątpliwości. Ośmiu pytaniach potwierdzono występowanie błędów, a pan mówił o tysiącach osób poszkodowanych. Już panu mówię, nie 8, Proszę, tak, panie dobrze, ministrze, proszę dobrze. mnie nie zakrzykiwać. Tak. Szef komisji przekazał, że na poziomie ogólnokrajowym zidentyfikowano 21 osób, które mogły zostać poszkodowane w wyniku zaistniałej sytuacji. Są to kandydaci, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby poprawne odpowiedzi zostały im uznane. Osoby te zostaną indywidualnie powiadomione o dalszych no Dobrze, że pan ten temat tutaj y, też wywołał, bo minister Klimczak ukrywa dane, bo mówimy o 20 jeden osobach, które nie zdały egzaminu, a powinny zdać. Natomiast nie mówi się, a szacuje się, że to, to może być nawet tysiąc osób, które zdały egzamin a nie powinny go zdać, ponieważ odpowiadały na błędne pytania. Ale rozumiem, że nawet jeśli trafili na osiem tych pytań, tak? Czy nie osiem, było ich dni? więcej. Z tego Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Dobra. Ruchu Drogowego uważają, że było ich 13. Okay. Natomiast były osoby, które z, e, zdały egzamin i teraz Marszałek Województwa będzie im musiał unieważnić ten egzamin, ponieważ odpowiadały na błędne pytania. Nie bagatelizuję tego problemu, Bardzo ale duży problem. za mało. Dobrze, ale wróćmy do, do kwestii tych bo dałem się panu odciągnąć. Mhm. Wróćmy do kwestii paliw, bo pan mówi o tym, że do budżetu państwa będzie wpływało mniej pieniędzy z tytułu podatku VAT obniżonego. To prawda, ale zmartwieniem ekonomistów nawet nie są te niższe przychody budżetu państwa, tylko problem taki, że jeśli już teraz wykorzystaliśmy mechanizmy mające obniżyć ceny paliw, a ceny na rynkach światowych będą nadal rosły, to co zrobimy później? Ale Co jeszcze, zrobimy, jeśli baryłka roty będzie kosztowała 150 tygodni? Nie wykorzystane ton. zostały wszystkie mechanizmy, bo można chociażby obniżyć opłatę paliwową, emisyjną. O to też apelowały środowiska przewoźników drogowych, bo ta tarcza, jeśli chodzi o prze, e, przedsiębiorców, przewoźników drogowych jest połowiczna, bo e, akcyza zostanie e, obniżona o 28-29 groszy na litrze. E, natomiast e, inne jeszcze mechanizmy można e, wykorzystać i premier i minister infrastruktury powinni pilnie zadbać o to, żeby e, branża transportu drogowego, która przeżywa ogromny kryzys. Naprawdę. To jest największy od ponad 25 lat kryzys, żeby pomóc tej branży. To chyba podziękowania w cudzysłowie należą się Donaldowi Trumpowi za ten kryzys. Panie, panie redaktorze, były wcześniej też e, kryzysy. No, e, pod... ale gdyby nie inwazja amerykańsko-izraelska na Iran... Gdyby nie umiejętność poradzenia sobie z tym konfliktem. No to od ale pięciu tygodni... Ale inne kraje, panie redaktorze, ale inne kraje szybciej zareagowały, chociażby wprowadzając e, działania osłonowe, chociażby Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Włochy potrafili e, potrafiły te państwa zareagować, ale niestety nie Donald nie ale, nie ale miesiąc, panie, panie, panie redaktorze, zwlekał. Ale nie widzi Pan, że my jako Zachód, jako Europa czy w ogóle globalnie ponosimy i Pan ze swojego portfela, i ja ze swojego portfela ponosimy koszty decyzji, która zapadła u waszego sojusznika, u Donalda Trumpa. Nikt inny za to nie odpowiada. To, jak reagują poszczególne rządy, to jest kwestia wtórna wobec problemu, który, z który rozpętał Donald Trump. Ale trzeba problem rozwiązać. Premier, no i rząd, premier i rząd musi działać skutecznie, żeby przeciwdziałać drożyźnie i żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie gospodarki państwa. No dobrze, tylko też cały, cały, cały kraj, szczególnie osoby, które nie korzystają z samochodów nie, um, nie mogą utrzymywać przez wiele miesięcy branży transportowej. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, panie redaktorze. Jeżeli e, branża transportowa e, ma tak dzieje się tak, jak się dzieje, pod, zostaną podwyższone stawki za opłaty, znaczy yy, stawki przewozowe, i co się oka I zapłacimy za to też my wszyscy w droższych yy, produktach. Yy, nie bo no będzie, to będzie drożej, sprawa, będzie to drożej panie, bo ja przewoźnicy przypominam... też będą musieli sobie jakoś zrekompensować. Ja nie przypominam sobie tarcz osłonowych dla pasażerów kolei, kiedy ceny biletów wzrastały w związku z podnoszeniem się cen energii, na przykład. Tam nie było prawda, żadnych yy, osłon dla pasażerów kolei. E, panie redaktorze, ja yy, już. Tak dokładnie sobie nie przypominam, jakie były tarcze. Natomiast było nie, wiele nie tarczy, nie było tarczy, ale, tak ale pamiętajmy, nie że było, było, tak ale samo, było dużo tarczy. Ale jak, dlaczego, Pandemii, mnie, pan, dlaczego by... mnie pan próbuje przekrzyczeć? Nie, nie, jak nie przekrzykuję powiedzieć. pana, tylko jak była pandemia, jak wybuchła wojna w Ukrainie, było sporo tarcz, które były wprowadzane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Musimy, trzeba o tym jasno powiedzieć. Dobra, to na koniec. O, tym, o wsparciu Donalda Trumpa, a właściwie o wsparciu dla Donalda Trumpa chciałem porozmawiać o obecności prezydenta Karola Nawrockiego na sipac to nie była błędna decyzja w kontekście tego, że nie było tam ani Trumpa, ani J.D. Vensa, ani Marco Rubio, nikogo z czołowych przedstawicieli administracji amerykańskiej. Bardzo dobra decyzja pana prezydenta Związana z wizytą w Stanach Zjednoczonych, bo pan prezydent wziął udział właśnie, o czym pan mówi, w konferencji SIPA, gdzie mówił właśnie o relacjach, bardzo dobrych relacjach z, ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem. Też taki przekaz oczywiście pojawia się w wielu e, mediach, dociera do wielu polityków. To, że kogoś nie było e, akurat na sali, nie znaczy, że o tym nie usłyszy. Natomiast, ale wie pan, że to jest tak, jakby Joe jeśli... Biden przyjechał na kampus Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego? Nie, Byłby panie, pan oburzony wtedy? Panie, panie redaktorze, tutaj nie wchodzimy w takie właśnie Nie, no wchodźmy, wchodźmy, e, Natomiast, ale, lecz, powiedzmy, panie powiedzmy, pan, pan prezydent był na Sipaku, ale pan prezydent był również w fabryce produkującej F-35, no które tylko... to F35 powiedzmy w czerwcu będą w Polsce na podstawie prezydent 32. Nie poleciał 30... najpierw do fabryki, przy okazji no poleciał na najpierw, najpierw, najpierw był w fabryce. No, panie redaktorze, panie najpierw był w fabryce... pan powiedzieć, że prezydent poleciał do Teksasu nie. po to, żeby polecieć do fabryki, poleciał, przy Poleciał się na e, tak jak panu mówię, panie redaktorze, to było kilka punktów programu. Najpierw pan prezydent Dobra, był, nie. ale proszę mi dać powiedzieć. Najpierw był w fabryce produkującej F35, które trafią 32 nowoczesne F-35 trafią w czerwcu już do Polski. Później była konferencja SIPAK, a, a później było spotkanie z, ponad, z Polonią, która mieszka w Teksasie, a przypomnijmy, że w Teksasie mieszka ponad 200 tysięcy jest tam ponad I 200 tysięcy przez Polonii. przypadek też w Teksasie była konferencja SIPAK. Nie, przez przypadek Nawet też Pan Prezydent był, na, był zaproszony wiemy, i był że, na wiemy że, wiemy, że głównym celem wizyty był SIPAK, a cała reszta jest także papierkiem lakmusowym. No też Trudno, żeby prezydent poleciał do Teksasu i nie spotkał się z Polonią. No to akurat żadna łaska. Natomiast... Bogaty pre... program tej wizyty. Do, do, trzypunktowy. Natomiast, e, panie ministrze, wracam do swojego pytania. No bo jeśli, dopóki jeszcze było uzasadnienie, że prezydent leci do, do, do Teksasu, żeby spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem, no to było to zrozumiałe, że głowa Ale państwa... Ale nie było, nie było od początku mówione, czy spotka się, czy nie. Nie było tego wiadomo. Przecież telewizja, w której pan występuje dosyć często w Republice, od dwóch tygodni ogłaszała, że, że dojdzie do spotkania. Że może z dojść Denkler. do spotkania? Ale Tyle nie panie doszło. redaktorze, różni dziennikarze mówią o różnych spotkaniach, e, czy dochodzi do nich, czy nie. Czy dochodzi. do? Nie, to... nie ma pan poczucia, nie że było prezydent Polski. Kancelaria wsparł, prezydenta że pre... nigdy nie potwierdziła, że dojdzie okay. do spotkania. Czy nie ma pan obawy, że prezydent Polski tą wizytą na sip wsparł jedną stronę sporu politycznego w Stanach Zjednoczonych? Nie, stronę pan prezydent w swoim bardzo dobrym e, przemówieniu mówił o relacjach między innymi polsko-amerykańskich o bardzo dobrych relacjach o tym że Polska jest że Ameryka jest Zjednoczone strategicznym partnerem Polski pan prezydent też Panie przekazał ja o niebie że chlebie. Nie, że e, jakie zagrożenie niesie ze sobą Rosja Czy spotkał się z demokratami w trakcie tego w trakcie wyjazdu do Stanów Panie redaktorze, był obecny na konferencji SIPAK. Republikańskiej. Czy było spotkanie z demokratami? No Najprawdopodobniej nie było, bo. Alwin Gajadur. Natomiast, natomiast Kończymy. było to ważne, było to ważne spotkanie. Alwin Gajadur, kancelaria prezydenta. Dziękuję, panie Dziękuję ministrze, uprzejmie. za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i w super niskich cenach. Media Aniu, bo nie gardło.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 Bardziej. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8.30. Rafał Boguta. Zapraszam. Prezydent ogłosi swoje stanowisko w sprawie ślubowania y, y, sędziów Trybunału Konstytucyjnego po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to w naszym studiu Alvinga Jadur z prezydenckiej kancelarii. Karol Nawrocki będzie w Polsce dziś. Musimy poczekać, zaznaczył Alvinga Jadur, ale jak zaznaczył, doszło do przetrzymywania tych wakatów. Powinny być systematycznie uzupełniane, a przez półtora roku nie były uzupełniane i nagle hurtem zostały przegłosowane i też były błędy proceduralne. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani przez Sejm 13 marca. Do tej pory Karol Nawrocki nie wskazał terminu uroczystości ślubowania. Kierowcy czekają na obniżkę cen benzyny na stacjach. W piątek Sejm i Senat przyjęli rządowy pakiet CPN. Następnie przepisy podpisał prezydent. Kierowcy przyznają, że słyszeli o obniżkach, ale nie wszyscy do końca wierzą w zapewnienia, że będzie taniej.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 Nowa umowa handlowa Unii z Australią to jeden z tematów spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła przed tygodniem porozumienie w sprawie nowej umowy. Unia ma zyskać dzięki niej dostęp do wielu surowców krytycznych w Australii, jak aluminium, lit czy mangan. Ale nowego porozumienia obawiają się rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny, którzy oczekują mocnych klauzul ochronnych. Od dziś w praktyce wdrażamy zmianę czasu, śpimy więc krócej i wstajemy wcześniej do pracy i do szkoły. Aby przestawić zegar biologiczny potrzeba od kilku do kilkunastu dni. W czasie adaptacji bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali, mówi psycholog Adrianna Sobol. Ten początek może być dla niektórych trochę trudny, bo może generować po prostu pewien rodzaj niewyspania, rozdrażnienia, trochę możemy być w tym czasie nieco bardziej nadwrażliwi i wybuchowi, dlatego musimy starać się, szczególnie w tych pierwszych tygodniach, może wziąć trochę mniej na siebie obowiązków, może trochę więcej spacerów. Zaletą zmiany czasu na letni jest dłuższy dzień i większa ilość naturalnego światła, co będzie sprzyjać także poprawie nastroju. Unia Europejska od 8 lat nie może dojść do porozumienia w sprawie przestawiania zegarków latem i zimą. Pionki Unia Europejska zamówiła dla wszystkich państw wspólnoty. Tworzy wspólny budżet, a zmiany czasu nie potrafi znieść. Przed nami nieco chłodny dzień i pochmurny i z opadami deszczu. Szczególnie na zachodnich krańcach kraju tam mogą wystąpić nawet burze, a także opady śniegu. Te możliwe również w górach, w Tatrach, w Beskidach i w Tatrach, w Bieszczadach i w Sudetach. Najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju, wyjątkowo na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, tam 12 stopni. 10 stopni w województwie łódzkim i w centrum, najchłodniej na południu i na zachodzie, maksymalnie 7-9 stopni. Komentatorską część poranka podzieliliśmy na dwie części. Najpierw porozmawiamy o polskiej polityce, a następnie o kondycji amerykańskiej Partii Republikańskiej. Gość Polskiego Radia 24. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam państwa. Czy ten przedświąteczny tydzień uspokoi nastroje w polityce, które w ostatnich dniach i tygodniach były, można powiedzieć mocno, jak to kiedyś mówił minister Sikorski, rozwibrowane pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem? Będzie nieco spokojniej, czy jednak dalej ostra konfrontacja? Chcemy byśmy bardzo oczekiwali tego, żeby politycy dali nam trochę odpocząć od siebie, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo, a do tego jeszcze są dodatkowe kwestie, chociażby wizyta pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, która no nie jest pozbawiona kontrowersji. No i mamy też kwestie związane z cenami paliw. Będziemy obserwować, jak to wygląda. No już na tej linii pałac i premier w tej sprawie, pomimo, że była zgoda co do obniżenia cen benzyny, no to jednak już panowie wymieniali złośliwości w weekend. Jak pani interpretuje pod kątem politycznym decyzję o obniżeniu cen paliw i o uruchomieniu tych gospodarczych mechanizmów zainicjowanych projektem ustawy, bo widać było, że premier Donald Tusk i rząd no, próbują wstrzymać się jak najdłużej z tą decyzją. Oczywiście jak domyślam się w oczekiwaniu także na sytuację na rynkach oraz na Bliskim Wschodzie. Dłużej się już nie dało czekać, czy była potrzeba wizerunkowa przed świętami, by pozytywny przekaz dotarł do wyborców? Myślę, że obie te rzeczy. Po pierwsze, faktycznie bardzo trudno było podejmować tę decyzję, dlatego, że pamiętajmy, tego rodzaju możliwości, które rząd wykorzystał, mogą mieć zupełnie nieobliczalne konsekwencje gospodarcze i myślę, że doskonale pamiętamy takie właśnie momenty, kiedy rządzący zdecydowali się o takim, powiedzmy, odgórnym decydowaniu o cenach. I to nigdy nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się w sytuacji gospodarczej. Natomiast, no, trochę Donald Trump nam, Trump nam zafundował taką właśnie rozwibrowaną sytuację międzynarodową, że nie dało się już dłużej czekać. Poza tym, no, zaczęło być niebezpiecznie, jeżeli chodzi o to zwyżkowanie cen ropy naftowej. I faktycznie Rząd moim zdaniem nie mógł dłużej czekać, natomiast zwróćmy uwagę też, że rząd wykorzystał to bardzo, można powiedzieć, pijarosko i medialnie, dlatego że sama nazwa chociażby i to wokół jak wokół tego. Hmm, bardzo dużo mówiono, proszę zwrócić uwagę, że była transmisja posiedzenia rządu, gdzie wszyscy wypowiadali się o skutkach, o tym jak to będzie wyglądało, więc na pewno rząd tę decyzję wykorzystał również bardzo mocno medialnie. No to ja teraz nieco krytycznie, bo mówiłem już o tym w piątek w strefie wpływów, ale ten styl działania Donalda Tuska był stylem i ścierodem z Mateusza Morawieckiego. Propozycja w czwartek wieczorem złożona, w czwartek wieczorem przesłana do Sejmu, w piątek przegłosowana, Marszałek Kidawa Błońska skróciła wizytę w Niemczech, żeby zwołać posiedzenie Senatu. No jak platforma była w opozycji, to mówiła o walcu legislacyjnym. Tak, natomiast ja powiem szczerze, Panie Redaktorze, z większą ironią popatrzyłabym właśnie na to posiedzenie rządu, bo no to była taka, no nie chcę powiedzieć ustawka, bo to ostatnio bardzo modne słowo, ale tak to trochę wyglądało. I faktycznie ten walec legislacyjny też żeśmy obserwowali, ale myślę, że tutaj była taka sytuacja, że no to już było na granicy ryzyka, jeżeli chodzi o te ceny benzyny, już wszyscy straszyli nas dziesiątkom nawet na pylonach, więc wydaje mi się, że nie było innego wyjścia. No a wykorzystane to zostało na wszelkie możliwe sposoby. No i ma pan oczywiście rację, panie redaktorze, tak było, tak się stało, ale tutaj sytuacja, no też broniąc trochę rządu, mhm. była ekstraordynaryjna. No i tak, i chciano też efekt osiągnąć jak najszybciej, tak właśnie, żeby on przed świętami, przed świętami zaistniał. Z drugiej strony mamy Karola Nawrockiego, który chyba ma problemy ze środowiskiem, które Mocno go wsparło w kampanii wyborczej ze środowiskiem kibicowskim. Sprzeciw na stadionach się pojawił tydzień temu wobec Weta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego i widać, że była to zorganizowana stadionowa akcja. Na wielu meczach transparenty przeciwko Karolowi Nawrockiemu i jego decyzji się pojawiły. No i prezydent dopiero tydzień po, po po tym zareagował i, i przesłał do Sejmu swój projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Prezydent się trochę zawetował, za szybko pospieszył się z tą decyzją i dopiero później do kancelarii dotarły efekty. Myślę, że tak. Myślę, że rzeczywiście tutaj pan prezydent nie brał pod uwagę aż takich konsekwencji, bo to środowisko kibicowskie jest dla niego bardzo ważne i widać jak bardzo zależy mu na odzyskaniu tej sympatii, bo chociażby ta akcja w szatni po, po zwycięskim meczu i różnego i chociażby ten, ten taki no niezbyt sympatyczny moment, w którym no zachował się bardzo źle w stosunku do dziennikarza. Więc myślę, że to są takie momenty, w w której pan prezydent bardzo chce wrócić do tego swojego wizerunku, który jest bardzo mocno akceptowany właśnie przez te środowiska kibicowskie. E, więc wydaje mi się, że bardzo mocno nie zdawał sobie sprawy z tych konsekwencji. Mało tego, ja przypomnę, że pan minister Bogucki bardzo tutaj mocno medialnie też tłumaczył, dlaczego pan prezydent zawetował tę ustawę. No pytanie, czy to do tych środowisk rzeczywiście dotarło i na ile to zmieni te ten kurs, który w tej chwili właśnie e, kibice trochę, no, nawet mocno zmienili wobec prezydenta. No ale myślę, że pan prezydent nie do końca za każdym razem zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. T tak pani uważa? Tak, tak. Ja myślę, że proszę zwrócić uwagę to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To wszystko jest takie bardzo, powiedziałabym, szybkie i na granicy no, takiej medialnej nieodpowiedzialności. I nie tylko nieodpowiedzialności medialnej, bo mam takie wrażenie, że trochę zaplątali w tych narracjach różnego rodzaju, a gdzieś zostawiliśmy fakty z boku. No i to powoduje, że te środowiska, chociażby konfederacyjne, też już nie mają tak ogromnej sympatii do Pana Prezydenta. Także no, obserwujmy. Natomiast moim zdaniem Pan Prezydent powinien jednak ostrożniej podchodzić do wetowania ustaw. A może, przepraszam, zaskoczyła mnie Pani Pani Doktor swoją oceną wcześniejszą, ale może to jest tak, że, że Prezydent Karol Nawrocki celowo działa w ten sposób. To znaczy nie przejmując się za bardzo krytyką czy, czy opiniami na temat swoich działań, no chociażby jak w sprawie yy, wspomnianego przez panią Sipaku, to znaczy nawet w momencie, w którym no już było wiadomo, że ta wizyta trochę nie ma sensu, bo nie będzie tam ani Trumpa, ani J.D. Vensa, ani Marco Rubio, no prezydent pojechał i, i przemawiał przed, przed Republikanami, przed jedną stroną sporu, nie miał z tym problemu. No właśnie panie redaktorze, nie miał z tym problemu, tylko teraz pytanie, jakie to rozrodzi konsekwencje, bo jednak głowa państwa, jednak taka instytucja jak prezydent powinien mocniej myśleć na temat tego, w jaki sposób no, zadowolić obie strony sporu. Jest jednak, ma być prezydentem nas wszystkich, natomiast prezydent najwyraźniej idzie tylko w jednym kierunku, w takim kierunku, żeby obalić rząd Donalda Tuska i jakby nie kryje się z tym zupełnie, plus zadowolić twoich wyborców, więc na dłuższą metę, a zwróćmy uwagę, pokazały, pokazały to właśnie środowiska kibicowskie, no nie jest to do końca przemyślana strategia. Do tego tematu, do tematu konferencji SIPAK i kondycji Partii Republikańskiej będziemy wracać już za kilka chwil. Naszym kolejnym gościem będzie dr Przemysław Damski, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor, to jeszcze chciałem z panią zamienić dwa, trzy zdania na temat sędziów Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy ten spór da się rozwiązać i czy stanowisko prezydenta, które ma zostać zaprezentowane, jak rozumiem, w najbliższych godzinach czy dniach, czy ono y, będzie dążyło do deeskalacji czy do eskalacji tego konfliktu? Najwyraźniej do eskalacji, panie redaktorze. I to jest bardzo smutna nasza, nasz wniosek, dlatego, że tutaj w kwestii sędziów naprawdę powinniśmy usiąść do okrągłego stołu i wymyślić coś, co zadowoli można powiedzieć, no przynajmniej te strony, które związane są z sądownictwem i jakby z sensownym rozwiązaniem tego problemu, bo to zaczyna być rzeczywiście już tak duży bałagan, że nie zdajemy sobie nawet sprawy znowu konsekwencji tego, a obserwujemy coraz więcej takich konsekwencji cywilnych i osobistych w stosunku do ob naszych obywateli. Natomiast tu zdecydowanie powinien być okrągły stół i jednak e, wszyscy powinniśmy się w tej sprawie dogadać. Ale może, może politycy nie chcą się dogadać, bo paradoksalnie już doszli do wniosku, że polaryzacja jednej i drugiej stronie służy. To znaczy tak jak Karolowi Nawrockiemu służy sprzeciw wobec rządu Donalda Tuska, tak rządowi Donalda Tuska Paradoksalnie też służy w pewien sposób ten sprzeciw Karola Nawrockiego. Myślę, że Donald Tusk bardziej, jeśli myślałby politycznie pod kątem politycznym, wolałby, żeby Karol Nawrocki tego ślubowania od sędziów nie odbierał. Nie mówię tutaj o myśleniu państwowym, tylko o takim czysto partyjnym. No tak, natomiast to jest strategia do czasu. Dlatego właśnie powiedziałam, że pan prezydent nie do końca myśli o tym, co się stanie za chwilę. Dlatego, że taki spór, proszę zwrócić uwagę, Polacy już bardzo zmęczeni są jakby politykami. Myślę, że coraz mniej osób w ogóle obserwuje sytuację polityczną. Dlatego, że my jakby cały czas wiemy, co się będzie działo. Tak? I wiemy, że ten spór będzie coraz mocniejszy, coraz gorętszy emocjonalnie. No i do niczego to nie prowadzi. Dlatego myślę, że teraz na pewno politycy mogliby nas tylko jednym zaskoczyć, gdyby się dogadali. To może to rzeczywiście jest przestrzeń dla innych sił politycznych, dla konfederacji obu, dla partii razem, czy nawet no, tutaj o, o ludowcach czy o lewicy nie myślę, bo są jednak częścią koalicji rządzącej, że może jednak ta diagnoza, która pojawia się w polskiej polityce od dłuższego czasu, że Polacy zmęczeni polaryzacją zaczną szukać. Trzeciej drogi pisaną, pisaną małymi literami jest prawdziwa ta hipoteza. Generalnie trudno zafrykować w tej chwili, dlatego że cała Europa można powiedzieć jest spolaryzowana i wszystkie środowiska są spolaryzowane, ale jest kilka elementów, które rzeczywiście mogą nas na ten, taki, na, ten schematyczny, na tą schematyczną drogę spowodować, że wrócimy. Mówię o tym, że to zawsze centrum bierze wszystko. Tak? Bardzo często no, te, te teorie, wszystkie politologiczne są właśnie takie. I są takie sytuacje i w polityce międzynarodowej, i w polityce wewnętrznej, czyli właśnie takie mocne, kryzysowe momenty, w których rzeczywiście ta scena polityczna może się odmienić. Być może się tak stanie. Póki co polaryzacja, bądźmy szczerzy, no, służy obu tym, którzy są w konflikcie. Doktor Agnieszka Zaremba, politolożka. Pani doktor, dobrego tygodnia. Dziękujemy za Pani ocenę. Dziękuję nawzajem. Dość Polskiego Radia 24. Doktor Przemysław Damski, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co konferencja SIPAC w Dallas w Teksasie powiedziała nam o kondycji Partii Republikańskiej i ruchu MAGA? No, tyle samo mniej więcej co do tej pory, że to znaczy, że z jednej strony Partia Republikańska nie jest to monolitem, natomiast no z drugiej strony samo Maga w dalszym ciągu gdzieś tam obstaje przy pani prezydencie. Panie doktorze, y, b, oczywiście y, b, b, śledzimy to, co działo się w Teksasie, jednocześnie próbując naprawić nieco jakość połączenia z panem, panie doktorze. Widzieliśmy tylko pytanie, czy to była po prostu, czy to jest część obrazka, bo w mediach społecznościowych, na platformach społecznościowych pojawiły się zdjęcia także pustych sal podczas konferencji SIPAK, brak obecności Donalda Trumpa, czy najwyższych przedstawicieli administracji amerykańskiej. Jak to należy interpretować? Znaczy, prawdopodobnie jest to związane z tym, że gdybyśmy mieli innych przedstawicieli republikańskiej administracji, no to wówczas mogłyby paść pytania, które byłyby trudne dla tejże administracji. No z tego co kojarzę to w tym momencie reprezentował ją sekretarz zdrowia. Panie doktorze, proszę wybaczyć. Spróbujemy się z Panem połączyć ponownie, bo to musi być także przykre doświadczenie dla naszych słuchaczy i słuchaczek. W trakcie, kiedy będziemy odzyskiwać czy próbować nawiązać z Panem doktorem jeszcze raz połączenie, ja tylko Państwu przypomnę, że informacje z ostatnich godzin są takie między innymi, jeśli rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i o Donaldzie Trumpie, że Donald Trump rozważa między innymi interwencję lądową na wyspie Park należącej do Iranu. Zapowiedział także chęć spotkania z Aleksandrem Łukaszenką, z, z dowódcą, z przywódcą Białorusi, a także proponuje zmiany w sposobie funkcjonowania NATO. Doktor Przemysław Damski, czy jest już lepiej z naszym połączeniem? Tak, tak, chyba lepiej. Och, zdecydowanie, zdecydowanie. Panie doktorze, to jakbym, jakbyśmy mogli jeszcze raz od początku zacząć, tak żeby to wszystko było czytelne. Na początek pańska ogólna ocena tego, co działo się w Dallas. Znaczy, no, tak jak wcześniej powiedziałem, z jednej strony oczywiście dostrzegamy to, że mamy pewien podział w partii republikańskiej, bo ona nie jest monolitem i nigdy tym monolitem nie była. Tutaj pan wspomniał, że mieliśmy do czynienia z pustymi miejscami, że nie pojawili się najważniejsi przedstawiciele administracji amerykańskiej. Natomiast no, to jest związane z tym, że musieliby po prostu odpowiadać na trudne pytania, które nie są dla nich wygodne, związane przede wszystkim z wojną w Iranie z Izraelem. Coraz więcej pojawia się głosów po tej stronie konserwatywnej, że Stany Zjednoczone niepotrzebnie mieszały się w ten konflikt. Więc najprawdopodobniej po prostu chciano uniknąć pokazywania tutaj, że rząd amerykański jest pod ostrzałem przynajmniej części republikanów. Ale to rozumiem, że sami republikanie, czy też najbardziej twarda część republikanów musi być mocno zawiedziona takim postępowaniem administracji? No tak, część konserwatystów amerykańskich łącznie z tymi takimi najbardziej nacjonalistycznymi, jak chociażby Nick Fuentes, tutaj zauważało, że niepotrzebni Amerykanie są w tym Iranie i w ogóle o co chodzi. Także ten brak sukcesu wydaje się w tym momencie dosyć problematyczny, zwłaszcza, że on jest w kontrze do deklaracji prezydenta jeszcze z okresu kampanii wyborczej i z początku prezydentury. Oczywiście ci wyborcy magowscy, oni w większości w tym momencie sprzyjają prezydentowi, pomimo tej takiej wolty w stosunkach międzynarodowych. Natomiast to jest pytanie, jak długo będą w obliczu tej sytuacji go wspierali i w momencie, kiedy do przestrzegliby e, dosyć duży rozdziew pomiędzy administracją i zapleczem państw, e, Partii Republikańskiej na tej konferencji, to być może tutaj by się wtedy coś uruchomiło takiego wewnątrz tego ruchu magowskiego, który spowodowałby jakiś ferment, zwłaszcza, że kilkoro polityków magowskich e, już od dłuższego czasu prezydenta Donalda Trumpa Krytykuje, natomiast to, to w dalszym ciągu jest pewien margines mimo wszystko. Czyli rozumiem, że nie, nie za wcześnie jest, żeby postawić taką hipotezę o odwrocie środowiska MAGA od Donalda Trumpa. I tak, ja bym w tym momencie jednak był bardzo ostrożny, zwłaszcza że sondaże, którymi ostatnio żeśmy dysponowali, one pokazywały dosyć wyraźnie, że poparcie dla Donalda Trumpa w ramach MAGA, ono się waha pomiędzy 90 a 100%. Także nawet jeżeli przyjmiemy, że to nie jest to 100%, bo to jest zdecydowanie za dużo i wyolbrzymione, no to to poparcie wewnątrz tego ruchu jest w dalszym ciągu dosyć silne i administracja amerykańska bardzo stara się nie pokazywać, że dochodzi tutaj jakichś konfliktów, czy to wewnątrz administracji, czy pomiędzy partią a administracją. Chciałbym tu przypomnieć między innymi sytuację z grudnia tego poprzedniego roku, kiedy szefowa personelu Białego Domu udzieliła dosyć obszernego wywiadu Vanity Fair i tam no, dopadło kilka nieprzyjemnych słów pod adresem e, polityków partii i e, administracji i wówczas nikt tego nie komentował z administracji. Starano się trzymać takie bardzo jednolite stanowisko i jeszcze ją popierano. Także administracja tutaj zdaje sobie sprawę najwyraźniej, że jeżeli oni zaczną się gdzieś dzielić i narażą się na um, krytykę ze strony Partii Republikańskiej taką otwartą, to to jest początek i końca. A czy w jakiś sposób, czy, czy Partia Demokratyczna jeszcze istnieje, czy ona w jakiś sposób odpowiedziała na ten No Znaczy Partia Demokratyczna istnieje, natomiast Partia Demokratyczna... Bezobjawowo istnieje. Istnieje bezobjawowo, dokładnie tak. Oni zachowują się dokładnie tak, jakby w ogóle nie interesowało ich wygranie wyborów i liczą po prostu, że zwycięstwo wpadnie w ich ręce. Natomiast to jest trochę związane z tym, że elity partii demokratycznej są bardzo nieskore do podejmowania wszelkich dyskusji wewnętrznych, gdyż zdają sobie sprawę, że jeżeli by to zaczęły, no to wówczas duże poparcie zyskałyby w ramach partii przez wyborców, by, by popierali ci politycy, którzy są uważani za bardziej radykalnych. No jak chociażby Zora Mandani, czy ale Ocasio-Cortez. W związku z tym oni ich nie chcą dopuścić do tej dyskusji wewnętrznej, no bo boją się zbytniego skrętu w lewo i obawiają się też, że będą musieli grać na nucie populistycznej. Tyle tylko, że ona jest w tym momencie w jakimś sensie skuteczna. No więc te elity uważają, że jeżeli będą czekały, no to zwycięstwo samo wpadnie im w ręce. Może jeszcze Senat, bo teraz tak strasznie idzie będzie Republikanom i nie trzeba będzie nic zmieniać w ramach partii. Ja znam taki jeden przykład państwa, w którym władza też myślała, że wybory prezydenckie wpadną im w ręce, same z Dokładnie siebie, tak. i się tak nie stało. Natomiast już tutaj, nie wyzłośliwiając się, chciałem jeszcze zapytać mhm. pana o dwie kwestie. Na koniec, ale to zaraz o obecność Karola Nawrowskiego, prezydenta Polski mhm. na sipac ale wcześniej, bo przez Amerykę miniony weekend przetoczyły się także protesty po raz kolejny w ramach takiego ruchu No Kings, czyli żadnych tak. królów. Ponad kilka tysięcy protestów widziałem dane o 8 milionach protestujących. To powiedzmy, czy to jest duża skala jak na Amerykę? No to jest ruch, który przybiera na sile i on ewidentnie jest coraz bardziej znaczący. Natomiast on ma przede wszystkim o tyle znaczenie, że że jest widoczny, że on jest bardzo symboliczny pod tym względem. Natomiast zwróćmy uwagę, że to jest ruch, który objawia się w dużych miastach, w miastach demokratycznych, w stanach demokratycznych. A to też nie chodzi o to, żeby te stany przekonać, tylko ważne są te stany, które są e, wahające się, bądź są stanami republikańskimi. I w momencie, kiedy tam na, dojdzie do pewnego fermentu i zniechęcenia, to wówczas mamy szansę na demobilizację e, elektoratu republikańskiego. I wtedy coś się może zmienić. Natomiast to czy w Kalifornii czy w Nowym Jorku zaprotestuje milion czy cztery miliony to niekoniecznie ma aż tak duże znaczenie, zwłaszcza że wyborcy Donalda Trumpa i partii republikańskiej niekoniecznie będą czytały czy oglądały te media które akurat będą eksponowały protesty w ramach ruchu No Kings. To panie doktorze, na koniec obecność Karola Nawrockiego na sipac zauważona przez Republikanów, zauważona przez amerykańskie media? Znaczy, no to zauważona o tyle, że jest to przedstawiciel państwa, prawda, który sojuszniczego w dodatku, który wypowiada się pod adresem Donalda Trumpa. Natomiast no, z drugiej strony no, jest to w tym momencie jedyny przedstawiciel państwowy, który się pojawił na tejże konferencji i z tego, co kojarzę, nie ma takiej praktyki z przeszłości, żeby urzędująca głowa jakiegokolwiek państwa pojawiała się. Przedstawiciele parlamentarni, tak, jak najbardziej. No, natomiast no, to jest ruch, konferencja to ruchu konserwatywnego, to jest konferencja partii konserwatywnych, think tanków konserwatywnych, a nie przywódców konserwatywnych. Także... No to jest moim zdaniem dosyć kontrowersyjna decyzja o tym, że prezydent Karol Nawrocki się tam w tym momencie pojawił. Na pewno doszło do jakiejś protokolarnej nieścisłości, że to tak ujmę delikatnie, jeśli prezydent no, no, no, leci no i tak. nie ma swojego odpowiednika, z którym mógłby się spotkać i porozmawiać. Zdecydowanie tak. Nawet nie było sekretarza stanu nikogo takiego, kto mógłby w tym momencie... Kto byłby dla prezydenta Polski partnerem po prostu do, na tak, odpowiednim no poziomie. Jest, no to jest trochę takie zachowanie wasalne, bym powiedział w tym momencie, e, zwłaszcza, że no, na ten moment nie wydaje się, żeby z tej wizyty pana prezydenta e, jakieś korzyści e, dla e, państwa polskiego zostały e, no, zawarte w tym, tak? Tutaj widziałem takie komentarze między innymi, że jak e, politycy francuscy jadą za granicę, to kontrakty od razu zostają podpisywane na, z francuskimi firmami. No w tym momencie nasz prezydent, mówiąc już cieszył się z tego, że do F-16 chyba wsiadł, tak? No i, że I żeby było. powiedział się właśnie na tejże konferencji. No tak, no był tam e, m, pan Mateusz Morawiecki, był tam Rachoń, tak? No tyle tylko, że to nie są osoby nawet z Polski, tego samego kalibru. I w tym momencie właśnie uprzykrzanie, jeszcze czy umniejszanie roli Urzędu Prezydenckiego wydaje mi się zupełnie niestosowne. Doktor Przemysław Damski, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dobrego tygodnia panie doktorze. Dobrego tygodnia, dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękujemy panu. pięknie. I dziękuję także wydawcom Justynie Błońskiej, Szczepanowi Pawłoskowi, Program realizowała Adriana Tomaszewska, ja się nazywam Rochowalski. Także państwu bardzo dziękuję i już zapraszam na program Małgorzaty Żochowskiej, która od godziny dziewiątej rozpocznie z państwem spotkanie o wątków ekonomicznych, gospodarczych i od cen paliw. Dobrego, spokojnego dnia. Do jutra. Reklama. Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media MediaExpert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upieć i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przeceny na święta w MediaExpert, na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł, teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł, gwarancja dostawy przed świętami, Media Expert.